bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. No i dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Tak jak zapowiedzieliśmy w recenzji głównego eventu Szkarłatne Rządy, zabierzemy się teraz za te poszczególne kolejne tomy i. Może trochę niechronologicznie, aczkolwiek Wojna Łowców Nagród nauczyła nas, że tam chronologii w, tym, w tych eventach to tak niekoniecznie trzeba się spodziewać. Zabieramy się dzisiaj za Wejdera trochę z przymusu, bo ty jeszcze nie kupiłeś Gwiezdnych Wojen. Trochę może dlatego, żeby na starcie już zedrzeć ten plaster i raz i szybko się z tym rozliczyć i <głos> cieszyć się kolejnymi seriami. Tak, dokładnie. Niech tak będzie. Najgorsze na początek i już później tylko lepiej. Właśnie się zastanawiałem, jak mówiłem w poprzednim podcaście o tym, że ten event pewnie fajnie byłoby też czytać zeszyt po zeszycie, ale z drugiej strony to by było takie oddzieranie, wiesz, po 2 mm tego plasterka co jakiś czas eee, chyba lepiej zerwać szybko. Także dzisiaj zrywamy plaster. Bierzemy się za Darth Vader Tom czwarty pod tytułem Szkarłatne rządy, który zawiera pięć zeszytów. To są zeszyty od 18 do 22 i co ciekawe to nie jest y, pełna historia w ramach szkarłatnych rządów. Jeszcze dwa kolejne zeszyty, 23 i 24, też są y, częścią tego eventu, ale one znajdą się dopiero w kolejnym tomie Wejdera, który już nie będzie wchodził w y, skład kolejnego crossovera, czyli Ukryte Imperium. E, będzie się nazywał The Shadow's Shadow, i to nie jest yy, pojedynczy przypadek, bo dokładnie to samo jest z doktor Afrom i dokładnie to samo jest z łowcami nagród. Nie mam pojęcia dlaczego, nie mam pojęcia czy co te dwa zeszyty nam dodatkowo więcej powiedzą. Yy, na ile to jest zamknięta historia? W przypadku tego komiksu to jest zawsze wszystko trudne, zamknięta, sensowna, liniowa. To wyjdzie nam w praniu. Natomiast czy jesteśmy w stanie powiedzieć coś więcej o twórcach? Coś nowego? Tutaj tak naprawdę część ekipy jest stała, bo za scenariusz odpowiada niezmiennie niestety Greg Pak. Za część rysunków odpowiada Rafaele i Enko, czyli to jest podstawowy w zasadzie rysownik tej serii, który w darcie wejderze tutaj w tym konkretnym tomie odpowiada za, za zeszyty od 20 do 22. Zeszyt 19 rysuje Guju Wilanowa który też już się przez serię Darth Vader przywijał, on rysował zeszyty 12 i 13 wcześniej oraz IG 88 w Wojnie Łowców Nagród, czyli ten taki komiks dodatkowy, a za zeszyt 18 odpowiada Leonard Kirk i to jest człowiek, który w dwieznych Wojnach co nieco też już się nam przewijał, ale my chyba nie mieliśmy z nim do czynienia, dlatego że on ilustrował miniserię Han Solo Imperial Cadet przede wszystkim oraz przewijał się przez Age of Resistance. Tam ilustrował m.in. kapitan Fazme, generała Huxa, Snowka, Kajlorena, no także tam się przewijał przez kilka różnych e, zeszytów. No i to, to w zasadzie tyle o twórcach, e, no bo o, o tych rysownikach dwóch, e, którzy nam się już wcześniej przez Vadera przewijali, no to też nie ma specjalnie sensu e, mówić, bo znamy ich dobrze. I powiem Ci tak, zanim przejdę do fabuły, y y to ja otworzyłem ten zeszyt zaraz po lekturze Szkarłatnych Rządów. I otworzyłem pierwszą stronę na początku, logo Szkarłatnych Rządów. Mówię, ok, fajnie, super. Przerzuciłem stronę, zobaczyłem te czerwono-różowe kadry z, z, tą, z tymi czerwonymi ramkami i znów z tymi wspomnieniami z Bezpina Luke, dołącz do mnie, nie, nigdy do ciebie nie dołączę i po prostu zamknąłem ten komiks i mówię, kuźwa nie czytam, nie, nie, ile można nie, normalnie już na, przy pierwszej stronie miałem dość, nie, ale mówię potem, dobra, dobra yy, otworzyłem dalej i po pięciu stronach zasnąłem, no ale to inna bajka potem się obudziłem i przeczytałem ten komiks yy, no ale taka jest klamra tutaj że zaznaczę, każdy zeszyt ma znów taką klamrę, czyli te jego wspomnienia Wspomnienia, przemyślenia z tymi czerwonymi, urwanymi zdaniami po dwa wyrazy, po jeden wyraz. Luke tam akurat już nie powraca. Potem to jest ta scena z mema Spadmę. Tylko to jest ta, ta, ta, ta, taka cały czas rozmowa o tym, co chcesz osiągnąć, jak chcesz rządzić, jak chcesz jaką galaktykę chcesz mieć. i A, tam pierdoły. Nieważne. Jeśli chodzi o ten komiks... Na samym początku myślałem, o nie jest tak źle, w sensie, no dobrze też nie jest, ale yy, nie mam aż tylu zwrotów akcji, twistów, tak przez połowę nawet wydawało mi się, że, że idzie jakąś linią, dialogi, wszystko, nadal jest taką samą kupą. My to możemy podkreślać za każdym razem, to jest cały czas tak samo źle pisane, te wymiany zdań są tak chaotyczne, tak bezsensowne, tak urywane, czasami ja miałem wrażenie, że po prostu nawet źle przetłumaczone, ale pewnie nie, bo ja nie rozumiałem niektórych dialogów, ale na starcie... Mamy kilka takich y, akcji, gdzie jesteśmy gdzieś, ktoś coś robi, jakaś walka i na to wpada Vader i ratuje dzień, z bohaterem, o ty jesteś naszym bohaterem. Vader w tym momencie zbiera taką drużynę, taką drużynę B do walki ze szkarłatnym Świtem. I zanim przejdę dalej, to powiem ci, że wow. Ja czytając ten komiks przypominałem sobie jak jeszcze za czasów Star Wars Comics w serii Kirona Gilena Mówiłem, że tak no ci te, te, tam, te eksperymenty wtedy tego. Palpatina, ten taki kalamariański generał Grievous, tak, a potem tak, tak. Inkwizytorzy. No, Czasami mówiłem, że oni tak nie pasują mi do Wejdera. Jak widzę Wejdera i pięciu Inkwizytorów koło niego, koło niego idących, to tak się trochę gryzie. Potem pamiętam, jak chyba w drugim tomie tego Wejdera, mówiłem, że strasznie mi nie pasuje scena, jak Wejder siedzi na tej łodzi na nabu, że to tak mi gryzie, nie pasuje się, nie pasuje pasuje do, do, do, do postaci Wejdera, ale to co jest tutaj no to jest, tutaj te parszywa 12 z demobilu <laughs> ta drużyna, którą on skompletował no oczywiście jest oczy z Bestuna jest e, Valens, który wygląda zupełnie inaczej, jest trochę inną postacią w ogóle tutaj, ale tu każdy jest inną postacią upaka. ale reszta e, jakiś, e, jakiś taki robak z kolcami wielki, dziwny, ta wielka kula e, mechaniczna ta wielka kula to jest po prostu wow za każdym razem jak ją widziałem gigant Antyczna kula z głową chowaną w środku i czasami wystającą. To jest, to jest szachmat. To jest, to jest koniec. Jak widziałem Wejdera koło tej kuli, to po prostu wow. Nie? Także wydaje mi się, że już bardziej nie da się mnie zaskoczyć w tym temacie. Już, już Doszliśmy do, do kreski. Znaczy, to ja ci powiem, że tutaj ten początek on faktycznie jest w miarę spoko, dlatego, że on jest dosyć liniowy, natomiast ja mam bardzo duży problem z tym komiksem, dlatego, że znów Pak pokazuje się jako ten scenarzysta, który chyba nie czyta memo o czym jest cały event i w co on ma w zasadzie pisać i, i z kim, żeby tu miało ręce i nogi. Nie? Inni czytają notatki Soula, a Pak pewnie, nie wiem, gra w kulki w tym momencie na swoim smartfonie, bo uh mm ten oczy z Bestuna tu mi w ogóle jakoś nie pasuje. Nie? I, i, I tak jak chwaliliśmy go u Soula, tak tutaj znowu jest yy, no, yy, jakimś sam, nie takim... To samo jakbyśmy wrócili tak, do nowej idei, tak, nie? tak, tak, tak. Nagle po prostu znowu jest takim popychadłem, którego nikt nie traktuje poważnie, ale największy problem to mam z balansem, bo ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że czegoś tu brakuje yy, w tym sensie, że my coś dostaniemy w yy, yy, Łowcach Nagród na przykład, ale no to by nie miało sensu, no, bo przecież... No, w Owcach nagle dostaniemy historię Walansa, która tam zawsze dobrze była pisana, bo pisze ją autor Walansa, a tutaj Pak dostał ze swoimi klapeczkami, w swojej klapkami na okach, w, zamknięty w swojej banieczce i robi to samo, co zresztą. Tylko, że tak jak z oczego robi popychadło, żenadę i pośmiewisko, tak z Walansa robi taką pustą wydmuszkę. No tak, tylko, że wiesz, tylko, że dla mnie y, ja mówię, że czegoś tu brakuje, no bo przecież my kończyliśmy... No brakuje, dobrego scenariusza. Nie, nie, ale ch chodzi mi o to, że y, ja nie wiem, czy w ogóle w Łowcach Nagród będzie historia Walansa, no bo my przecież przygodę z nim, jak właśnie tam widzimy, jak on się budzi na niszczycielu imperialnym naprawiony i właśnie Wejder mu tam mówi, że będziesz mi służył, a tutaj wskakujemy w sytuację, gdzie on już właśnie pracuje dla Wejdera i no trwa to już jakiś czas, tak jakby no niedługo, nie no bo to się wszystko szybko Szybko dzieje, ale chodzi o to, że y, z dialogów tak by wynikało, jak coś jakieś wydarzenia by tu miały miejsce nie że jakoś ta współpraca była podbudowywana a ja mówię, że nie wiem czy w Łowcach Nagród to dostaniemy no bo to, tam by musiał być Vader no a no to nie pasuje mi z kolei żeby tam był Vader yy, pisany właśnie jako postać, która tego Valensy jakoś będzie prowadzić yy, no, no więc no nie wiem przeczytamy yy, kolejny tom eventowy, no to się dowiemy, no ale yy, przeszkadzało mi to, że właśnie tak jak mówisz no mamy tego Valensa taką pustą skrupę no ale rozstawaliśmy się z nim jako z pewnym złamanym bohaterem, a tutaj no to jakby to był ktokolwiek inny poza Walensem, to by miało to równie tak dużo sensu, jak ma w tym scenariuszu. No wiesz, to może być historia jakaś o tym i tam nie musi być Vader. Vader coś mu zlecił, on będzie z kimś pracował, zobaczymy, nie ma co teraz nie, w to wchodzić. Nie, nie, nie, no w ogóle nie no... ma co wchodzić, to wiesz, to jest tylko kwestia mojego problemu z wejściem na dzień dobry w ten tom. No tu wejście to jest w ogóle, wiesz, Vader kompletuje swoją drużynę B i oczy mu mówi, haha, fajnie panie zrobiłeś, skompletowałeś drużynę, która jest nieistotna i można ją poświęcić i zabić. A Vader, wy wszyscy jesteście nieistotni, was wszystkich można zabić. Przerzucasz stronę, pojawia się Walens yy, i mówi, myślałem, że potrzebujesz mnie jako dowódcę mrocznej eskadry. W ogóle cię nie potrzebuje, Valens. Ale jeśli chcesz dowiedzieć, że jesteś przydatny dla Imperium i za... I bla, bla, bla. Do... To taki, wiesz, wojder wszystkich was mogę zabić, a ciebie w ogóle nie potrzebuję, ciebie też nie, ale do czegoś mi się przyda. nie? I cały ten komiks jest taki, bo oni mają świadomość, że pracując dla Wejdera, to pada z kart tego ekranu, tego komiksu, to tak naprawdę tylko czekają, aż zostaną ciachnięci. Ale tak, to jest dygresja, Valens jest kolejnym tutaj przykładem, jak marnym, jak, jak, jakim patałachem jest Greg Pak, bo dostaje postać, która ma naprawdę fajną historię, dużą odbudowę, fundamenty. Jest postacią dramatyczną, a on z niej robi pustą skorupę. To, to, to, to. Jakby go nazwać inaczej, to, to nawet byś, to, to, on nawet nie jest tu podobny do Walensa. Dobra. Jedziemy dalej. A dalej wcale nie jest lepiej, bo mamy Sabę, która jest w szkarłatnym świcie. Nie wiem, czy to już było wcześniej, ale tutaj tę swoją naszywkę pokazuję kilka razy, żebyśmy na pewno zapamiętali, tak, Sabę jest w szkarłatnym świcie i potem atak tej drużyny B i Wejdera na tajną bazę szkarłatnego świtu, bo tu w ogóle ty powiedziałeś, że Pak nie czyta notatek Soula ja w ogóle się zastanawiałem, kiedy ten komiks jest no, kiedy on się dzieje, sprawdzałem jak były wydawane zeszyty no nie, no nie był wydany po i, i trochę nie mogłem skleić, bo cały ten komiks jest o tym że Wejder ściga szkarłatny świt gdzie w głównym evencie szkarłatny świt był w cieniu to się mówiło, że o to jest wielka organizacja, ale oni sami nawet mówili, wojna to krzyk, a Szkarłatny Świt to szept. I dopiero w finale tego y, głównego eventu y, Vader z Palpatinem skleili wszystkie y, tropy i wzięli ich na celownik. A, ja, a tutaj... ja niewiele rozumiem z tego komiksu, ale na tyle na ile zrozumiałem, to jest y, tak, że to nie to, że oni polują y, na Szkarłatny Świt per se jako organizację, tylko ja bardziej rozumiem to w ten sposób, że właśnie to sabę -e napuszcza ich, wgrawszy im tę listę, niby agentów ale, Szkarłatnego wiesz, ta Świtu. Ta lista to jest jeden element, a wcześniej przecież tutaj Szkarłatny Świt jest pokazywany jako terroryści, no tak, którzy ale terroryzują to jest... galaktykę, którzy napadają, bo. Bo jakaś mała planetka spóźnia się z opłatami, więc zabijają, tak, tak, tak. To a wejdę, jest, to jest przychodzi, w... na samym początku. Was, tak, tak, tak, to no. tak, to tak dokładnie jest. Natomiast na sekundkę, bo tak przeskoczyłeś tą sabę, ja bym tu się chciał na ułamek sekundy przynajmniej zatrzymać, dlatego że ja nie bez przyczyny powiedziałem, że on nie czyta tych notatek Soula, bo ja trochę nie rozumiem, bo wydaje mi się, że gdzieś tam była sugestia, że ona też jakby pracuje w szkarłatnym świcie, tylko zobacz, jak chwaliliśmy główny event za to, że tam wszystkie te postaci mają swoje motywacje jasno nakreślone Kira i co za tym idzie cały Szkarłatny Świt ma jasno określone motywacje, a tutaj mamy Sabę, która teoretycznie jest w Szkarłatnym Świcie i robi grube jakieś wałki tak naprawdę robiące podgórkę pewnie Kirze i całemu Szkarłatnemu Świtowi jakby nie wiadomo kompletnie dlaczego. I to jest dla mnie tak znów nieczytelny wątek, nie? że, że no, mm -hmm. no, no, nie wiem, skąd to się bierze. Nie? No bo jednak wiesz, nawet jak tam później się pojawia też ta e, imperialna, tam nie pamiętam, jak ona tam ma funkcję, e, ta urzędniczka, taka, która też pracuje na rzecz Szkarłatnego świtu, która już była w poprzednim tomie. Administratorka mur. Tak, i, i wiesz, e, ja administratorkę mur już jestem w stanie bardziej kupić, no bo nawet pod administratem. Administratorka. <laughs> tak, nawet podadministratorka. I wiesz, ja o tyle jestem w stanie ją bardziej kupić, no, że ona jakoś tam się wpisuje w to, że właśnie szkarłatny świt ma macki wszędzie, więc no taka administratorka, która gdzieś tam się kręci po korytarzach imperialnych blisko imperatora i ludzi władzy, no to to dla mnie było jakoś tam, no nie dobre, ale akceptowalne, nie? Natomiast ta sabę tu po prostu totalnie nie pasuje, nie? Tym bardziej, że mówię, ona nie realizuje się żadnego planu świtu, tylko ona realizuje jakiś swój plan z dupy, którego też nie rozumiem. A niby reprezentuje Skarłatny świt i prowadzi jakąś wielką rozgrywkę, no bo to ona mówię, Suma summarum kieruje Wejdera i imperialne oko na właśnie agentów skarłatnego świtu. O Jezu, może ja do końca doczołgam się, <śmiech> nie będziemy przerywać, <śmiech> tylko ja powiem o czym jest ten korzystanie. Dobra, dobra, dobra, dobra, i sorry. sobie pogadamy. Nie sorry, bo sam też dy z dygresji w dygresję wchodzę. Czyli tak, jest ten atak na tajną bazę. Tak jak powiedziałeś, Sabent, ja nie wiem. Ona siedzi nad jakimś hologramem, Padme, która mówi: Jest w nim dobro, nie zabijajcie go, on cały czas jest dobry. Czyli, żeby kolejne cytaty o Wejderze z filmów walnąć, okazuje się, że tak, po pierwsze Wejder znajduje listę ludzi, nie tylko imperialnych, ale tych wszystkich agentów Szkarłatnego Świtu. A my za chwilę dowiadujemy się, że to Sabę sfałszowała tę listę. Ale sfałszowałem tak, że tylko 50% nazwisk jest fałszywych, reszta nie. Czemu? Gdzieś tam to pada. Ona mówi czemu, jakieś tam przeta w świcie, bo tak. Część z nich została zabita dlatego, że w drugim tomie brali udział w zabijaniu tych amidalianek. No ale to tyle, co jestem w stanie powiedzieć. No i właśnie, gdy Vader dostaje tę listę, to zaczyna się masowe zabijanie. Tam nie ma mowy o sprawdzeniu, spytaniu, przesłuchaniu. Nie, oni idą po prostu ciach, ciach, ciach, ciach wszystkich zabijają. Nawet w sali tronowej Imperatora pozabijali mu połowę, która przy nim stała. A potem... Po pięciu minutach stwierdzają, przeszukując ich komputery, ej, oni jednak nie byli w świecie, nie? Ale jeszcze przed tym zamachem oczy powiedział, jestem w stanie potwierdzić 50% z tych nazwisk, a potem już po tym zabijaniu, gdy Vader odkrywa, że oczy jest agentem świtu, to mówi, ja już wiedziałem o tym od dawna, od momentu, gdy powiedziałeś, że jesteś w stanie potwierdzić 50% tych nazwisk, co jest takim chaosem i bełkotem. Ale to samo zabijanie, no to jest też absurdalne, no bo mówię, tu jest galop. No strona, strona, strona, pozabijali wszystkich, a potem sprawdzili, oj, o jejku. A potem jeszcze są rozterki oczego. Kodeks zabójców powinien mi ten, każe mi sprawdzać najpierw, a my zabiliśmy. No ale dobra, dupa. Wejder dowiaduje się, że oczy jest z, ze szkarłatnego świtu, a wcześniej jeszcze sabę odkrywa, właśnie, że oczy i pod administratorka Mursom ze Świtu. No ona to niby wie, ale nie wiem też skąd, bo ona mówi, że cieszcie się, że waszych nazwisk nie było na tej liście. A, no tak. No, no, no, no, no. I wpada i w zasadzie chce od nich tylko tyle, żeby oni powiedzieli Wejderowi, co odkryli, a potem przekazali jej, jaka była e, reakcja Wejdera, bo Padme, znaczy Sabę odkryła, że Padme miała córkę i odkryła, że miała ją za Anakinem. Wejder odkrywa, że oczy jest ze szkrotnego Świtu, ale od tego mniej więcej to ten mniej więcej od tego momentu. Tak jak powiedziałem, że początek jeszcze jest w miarę liniowy, to tu zaczyna się ten sam chaos i bełkot, z którym Pak zapełnił cały poprzedni tom. Czyli okej, okay, on odkrywa, y oczy ucieka, Vader leci za nim na planetę, oczy mówi, nikt mnie nie śledził. Bach, bach, bach jednak Vader go śledził. I, I oni nadal współpracują, w dupie tam. I, i on mówi, o, a ja to tak tylko udawałem. Nie, ja wiedziałem. No, no dobra. I, I dalej są razem. Tak ta ten komiks jest pisany, no że Vader się no, zaciągnął do szkarłatnego świtu. No do tego właśnie, że w międzyczasie Sabę dołączyła do Wejdera, i w międzyczasie Vader dołączył do szkarłatnego świtu i wyrżnął połowę galaktyki, w, w, chyba w ramach tego. Natomiast kończy się to urwane informacją, że Sabę wie, kim jest Vader i tyle. No to tak, ja powiem, że... Yy, yy to, co powiedziałem wcześniej, że nie zrozumiałem tego komiksu, bo tutaj ta cała ganianina i te zmiany frontów, ja wiem, że ty wiesz, a, a wiedziałam od dawna, a ja wiedziałem, że ty wiedziałaś, ale i tak y, pozwoliłem ci robić to, co robisz. A ja udawałam. O, tak, ja też udawałam. Tak, tak, tak. To, to po prostu to, to, to totalnie nie ma sensu i jeszcze Pak naprawdę tak źle pisze to, co ty mówisz. Te, te wszystkie dialogi, dialogi są straszne. koszmarne, nie? Koszmarne, a jeszcze do tego mamy co i róż właśnie te retrospekcje, te, te ramki w ramkach i, i no to jest, to jest po prostu absolutna masakra. Nie, nie podoba mi się, że w ogóle wróciła ta sabę. Ja naprawdę, ten wątek z tymi Amidaliankami, on był głupi i on no. był irytujący i ja myślałem, że my żeśmy go pogrzebali, a tutaj nagle się okazuje, że to pewnie będzie jeden z głównych wątków całego wejdera no bo ona jest ważna już w połowie tomów, które mamy, w kolejnym też będzie ważna, no bo widać, że będzie się to kręciło wokół tego wszystkiego, a mnie to o tyle irytuje, że rozmawialiśmy wtedy o tym, że nie w zasadzie my nie znamy, nie, ja, ja nie rozumiem cały czas motywacji tych Amidalianek i tej Sabę i, i jakby co ona tutaj robi? Dlaczego ona ściga tego Wejdera? Niby ona znów tłumaczy to, że ona chce go tam wykorzystać do jakichś swoich celów, co też jest skwitowane. Ja wiem, że ty chciałaś mnie wykorzystać, dlatego dałem się wykorzystać, a teraz wykorzystam ciebie i wykorzystamy szkarłatny świt, żeby tam coś wykorzystać. To nie, to po prostu nie ma to sensu. I to jest dla mnie niezrozumiałe i nieczytelne. I tak naprawdę... Dwie rzeczy są minimalnie na plus w stosunku do tego poprzedniego tomu. Jakkolwiek kuriozalnie nie, to nie brzmi, to i tak jest tutaj mniejszy chaos niż był w tomie poprzednim. Tak, bo, tak. bo po prostu ta historia jest mimo wszystko bardziej liniowa, bo trzymamy się tej, tej parszywej dwunastki, czyli ilu ich tam jest z demobilu i dołącza tylko w którymś momencie Sabę i, i po prostu i to jest wszystko I, i w zasadzie tutaj naprawdę nie ma za bardzo o czym gadać. Jest jeden wątek i to jest jeden z niewielu wątków, które mam wrażenie miałyby potencjał, ale musiały, musiałyby być realizowane przez yy, kompetentnego scenarzystę, a nie Grega Paka, A mianowicie ja Ci powiem, że nawet mi się podoba ten wątek, czy w założeniach, ten wątek, yy, że Anakin trochę, yy, znaczy Vader jakby pamiętając też swoje wcześniejsze życie jako yy, Anakina, dąży do y, tego porządku y, i wiesz, tej po, po, władzy, y, do, z, która ma mu dać y, kontrolę niejako. Ten porządek jako właśnie kontrola nad, nad sytuacją i, i porządek w galaktyce. Bo wydaje mi się, że w założeniach i mówię w rękach sen, sensownego scenarzysty, to jest w sumie coś interesującego, no bo jak się pamięta Anakina i tą, ten, ten jego pęd do kontroli, żeby uratować matkę, żeby uratować Padmę, żeby uratować, nie wiem, w domyśle swoje dzieci, żeby właśnie zaprowadzić ten porządek w galaktyce i, i nawet właśnie połączyć to z Wejderem, który służy Imperium, które teoretycznie też w założeniach jest tym takim ordung Zain nazistowskim to mówię, to ja tu widzę takie zalążki potencjału na coś ciekawego, natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że Greg Pak wywali się na mordę spektakularnie w całym tym wątku, więc no, no, no niestety, no ale chciałem podkreślić, że, że to jest te, taka iskierka, która dała mi coś interesującego w tym komiksie. Dobrze, to ja mogę na koniec jeszcze, bo chyba będziemy kończyć, tu naprawdę nie ma sensu się rozdrabniać nad poszczególnymi, poszczególnymi wątkami, mogę jeszcze jedną dużą szpilę wbić, ten komiks nie ma związku z tym eventem. Żadnego. Ja mówiłem, że można by to czytać z zeszyt po zeszycie, przeplatając sobie, ale to byłoby bez sensu. No, ten komiks niczym nie zazębia się z eventem Szkarłatne Rządy. Chyba, że te dwa ostatnie zeszyty gdzieś tam wiadą w to, ale jeśli nawet wjadą, no to to jest... Ja mam wrażenie, że te akcje nie, nie, nie rozgrywają się równolegle, bo nic z tego, co było w szkakowatnych rządach, tutaj nie ma. No a wręcz stawia niektóre wydarzenie pod znakiem zapytania, no bo to, co robi Sabę i to, co robi Oci na przykład tutaj, no to jest takie, no może nie kłóci się wprost, no ale jest przynajmniej dyskusyjne, patrząc na główną serię. Tak jest, także dla mnie to jest bez sensu komiks I, nie wiem, no mam nadzieję, że kolejne tomy będą się zazębiać z głównym eventem. Ten się absolutnie nie zazębia i... I tyle. To jest ostatnia duża szpila e, dla tego komiksu. No i teraz e, ty możesz w zasadzie już zakończyć lekturę, bo Vader na szczęście schodzi z głównej sceny. Jeśli chodzi o rysunki, nie mówiliśmy o tym przy głównej serii. Ona była ładnie narysowana, tak jak do tej pory główne serie. Ta jest brzydko narysowana tak jak do tej pory Vader. I jak się to czytało tak jeden po drugim, no to ten oczy tutaj też pojawia się bez maski, pojawia się w masce. To jest może nie taki przeskok jak fabularny, ale to pasuje do tego komiksu, bo to jest dużo gorzej rysowane. Aczkolwiek nie jest to jakaś tragedia, nie? Że, żeby było jasne. Tylko, że no, to, to, to myślę, że tej, tej drużyny bez demobilu, to by nie, nie wybronił nawet dobry rysownik. <głos> to by i tak wyglądało absurdalnie. No ale oci na przykład wyglądał fajnie w y, głównej serii tyle mogę tutaj o rysunkach powiedzieć. One są nadal standardowe. No, niestety, tutaj nawet koloryści się nie popisują, bo e, też, te, tak jak mówisz, no to ta, ta główna seria, ten nowy rysownik z naszej perspektywy, on tam dał radę i też koloryści dużo lepiej się sprawdzają, że tamta seria po prostu cieszyła oko, a, a tutaj mówię, ten Vader to nawet na, nie nie wiem, jakby koloryści oddawali e, poziom mojej ekscytacji, moich emocji kolorami z, kolorując z tego Wejdera, bo to jest wszystko znów takie szare, brudne, jak tam jest kilka kadrów z kolorami to przecierałem oczy ze zdumienia co tu się zadziało, że, że nagle mamy trochę kolorków ale no, no niestety no Seria trzyma swój wyjątkowo niski poziom. No, autentycznie. To jest nadal cały czas najgorszy komiks, jaki w życiu czytałem. Nie jestem w stanie już chyba zrobić rankingu w ramach tej serii. Zgadzam się z tobą, że on nie jest tak zły jak poprzedni, ale to wcale nie znaczy, że w nim są jakieś iskreki dobra, bo, bo to jest naprawdę bardzo zła rzecz i dostaliśmy cztery tomy i ja, ja, ja naprawdę nie wiem, czemu ja to cały czas czytam i pewnie będę dalej czytał, ale tak złego komiksu nie czytałem ani w Gwiezdnych Wojnach, ani w żadnym innym uniwersum. Yy, jest po prostu gównem na kiju nie tykać. Amen. <śmiech> Amen. Tak jest. I kończymy to. Zerwaliśmy ten plaster. Teraz miejmy nadzieję przed nami trochę więcej dobra. Yy, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.